Bez, w ogóle bez piwka nagrywam, podcast na trzeźwo. Fajnie. Cześć. Hej. Cześć. W dzisiejszym odcinku jest nas trzech, przede mną siedzi Marek, koło mnie Paweł i Przemek gdzieś tam też siedzi. I chcieliśmy troszeczkę zmienić nasz tryb pracy, bo to już jest praca, bo to już wychodzi tak, to już jest orka na ugorze. Ciężko. Dlatego raz w tygodniu będzie się pojawiać recenzja i raz w tygodniu będą się pojawiać newsy i dla... zaczynamy od newsów, zaczynamy w ogóle od tego co ostatnio w Gierkowie. To od newsów czy w Gierkowie? Od Gierkowa. Gierkowa, dobrze. Mhm. Komu przekazujesz głos? Tobie. Mi? W moim Gierkowie był Inis, mhm. jestem fanem Inis, nie gram zbyt często, ale jak za każdym razem jak gram to czuję dreszcz emocji. Mhm. Inis gra Ra Control. Myślę, ty coś powiedzieć, ja nie mogę tego mówić. Tak, tak. No. bym zagriał, jeszcze raz. Chciałem, A, bo ty, ostatnio bo ku, chciałem kupić ostatnio, ale nie było już. Sprzęt ci to sprzęt. Tak, z, ale... tak, tak, tak. Z drugiej ręki chciałem kupić. No raczej często ktoś wystawia na, na tych tych jakichś tam portalach. Tak, Inis ma skrajne opinie. Mhm. Nie, niektórzy nie zdają sobie sprawy z potencjału niektórych mechanik, jakich na przykład jest pas. Mhm. Tam działa to tak, że jak się spasuje, i jeżeli ktoś po nas nie spasuje, to kolejka do nas wraca, mhm. a całą trzoną gry są karty, a karty są wszystkim. Karty możemy zagrywać jako akcje, karty są jako casualties, czyli nasze straty w, w wojsku. Więc to z iloma kartami zaczniemy walkę, ma decydujący wpływ. Raczej nikt nie będzie chciał na z nami zaczynać walki, jak będziemy mieli dużo kart. Bo w walcu możemy pozbyć się albo naszego żołnierza, figurki, bądź kart. E, także pastu ma bardzo duże znaczenie. E, fajnie, bo są trzy drogi do zwycięstwa, tutaj nie zbieramy punktów. E, są trzy drogi, trzy różne. E, są na tyle oczywiste, że nikt nam nie wyskoczy raptownie z, z wygraną, bo też trzeba w swoim ruchu wziąć żołtom pretendenta, czyli powiedzieć wszystkim dookoła, słuchajcie, jestem bardzo bliski zwycięstwa, e, także no możemy mu to przeszkodzić, żeby, żeby nie zdobył go. Tak, tutaj jeżeli chodzi o zwycięstwo, to trzeba się trochę namęczyć, żeby to osiągnąć, bo wszyscy wiedzą, że w tym momencie to ty będziesz próbować to zrobić, nie? Tak, tak. No, można przeszkodzić, ale możemy być mm -hmm. na, mieć na tyle taki cel, że albo nam będzie nie do przeszkodzenia, mm -hmm. albo ktoś może zremisować, ale na mm -hmm. przykład mieć rzucon brana, bo wtedy ten, ta osoba wygrywa remisy. Mm -hmm. Ale fakt, jest takie przyciąganie inne, jak już do, koń, końcowa faza jest... Mm -hmm. No tak. Znaczy, mi, się, mi się Inis <coughs> bardzo podobało, jeśli chodzi o takie, to jest takie typowe area control. Już naprawdę bardziej area control chyba ciężko znaleźć grę. Tak, tak, bo tam nic nie... Znaczy, zdobywamy trochę, w zależności mm -hmm. od tego, w jakim regionie panujemy, mamy trochę inną kartę mm -hmm. na ręku, ale no, nie, nie może nazwać... No ale jest nietypowe na tyle, bo nie ma tam punktów. Mm -hmm. Tak, jak tak. Znaczy, jest listowi. dużo takich smaczków, mm -hmm. za, za, co, za co cenię Inis, bo no, to nie jest gra jak, jak wszystkie inne. Tak, dobra. Co jeszcze z Kierkowa? Bo ty masz najwięcej, Marii. Bo no, no. ja najwięcej gram. <laughs> mam Cryptid, eee, to jest gra dedukcyjna. I o dziwo. Już chyba o niej mówiliście. Za ósmym razem zaskoczyło mi w moim małym rozumku, mm -hmm. na czym polega ta gra. Z, z, z, za każdym razem, jak siadam, to mam takie nie. Ona jest strasznie abstrakcyjna. Tak. Eee, dużo jest tej dedukcji w niej. Tak. Bo trzeba znaleźć tego potwora na planszy, a ma się ograniczoną wiedzę o tym, bo każdy z graczy ma jedną podpowiedź. Tak. I trzeba znaleźć to miejsce, które spełnia wszystkie wymagania tych podpowiedzi. Tak, tylko jeden heks jest tym miejscem właściwym mhm. znajdowania się potwora. A znasz tylko jedną z, na tak. przykład z czterech podpowiedzi, tak. nie? Tak, tak. Więc trzeba znać wszystkie inne, żeby. Trzeba się, po, się domyślać, ta, domy połączyć to w całość, wydedukować w No bo jeżeli źle strzelimy, to się nic nie dzieje, mija nasza kolejka, mhm. dajemy więcej informacji przeciwnikom, mhm. ale tu jest dużo to blefów w tej grze też. To jest takie fajne polowanie na potwora, tak jak są te gry takie na przykład jak tam ucieka tobie Dracula albo mhm. um, listy mhm. z Whitechapel, White Chapel. tylko że tutaj jak jakby szukamy te, tego potwora przeciwko grze, a nie przeciwko innej osobie, nie? I... Tak, no mamy tu z... mhm. przede wszystkim no, nie ma tutaj zbyt dużo mechanizm, to jest to z... no. szczątkowa gra, ale właśnie jest jakby na tak mały mhm. ale jak... mało ilość zasad, mamy jakieś jak szczątkowe ty kilka, razy, kilka razy grałem już z tobą, to za każdym razem mi się mega podobało to naprawdę dużo trzeba myśleć. To jest I dużo satysfakcji jest, jak no. się odkryje, ale tak. fakt musi zaklikać. Tak. To, nie jest, to nie jest taka gra, że zagram jeden raz i mówię, o, spodobałem się. To najlepsza, musi kliknąć. Najlepsze to sytuacja, jak ktoś krzyczy, Jezu, wiem, wiem, wiem, nie? I ty, już, ty, ty też już wiesz, gdzie to jest, nie? I tak, kurde, żeby o tego, tego nie tego nie? On kładzie w ogóle gdzieś indziej, nie? I się okazuje, że faktycznie, że to nie jest tam, nie? I tak, twoja tura, nie? Albo odwrotnie, że ty myślisz, że już wiesz, nie? I ktoś też mówi, że wie, nie? I kładzie sobie gdzieś indziej i ty mówisz, kurde, ale super, on to tam położył. I nie okazuje się, że to tam było. tak? <laughs> Cechą tej gry jest taka, że nie możemy w nią grać po innych grach, bo nie, trzeba mieć nie. umysł świeży. Więc tak. lepiej zagrać się przed innymi grami, żeby, sobie, tak. żeby się rozgrzać. skaza się. To ale bo... to też jest taka gra, z którą można grać z osobami mniej doświadczonymi w paszówkach, bo tych zasad nie jest za dużo. Nie, Tylko nie. to muszą być takie osoby dosyć sprytne, nie? Które... Tylko w... wciąż to jest taka trochę gra... Przypominam to naukę, nie mm. każdy chce się uczyć w grach planszowych, a to... ja mam takie wrażenie, że jestem trochę w szkole jako grać w to jest taki jedyny mój no. za zarzut do tej gry. Że... No bo to jest takie zadanie matematyczne. No tak, jest zadanie matematyczne, zbieracie. gry Euro to też jest zadanie matematyczne. Układ ale... nie układasz sobie w głowie. Mm. No. Tak, tak, tak. A moją trzecią pozycję, którą gram, to Everdel. No Bezkreśle jestem niepokonany. <grym <grym <grym Marek lubi tą grę, bo w nią wygrywa. Tak. tak e, e, taktyka na historyka, na historyka jak zawsze, <grym> jest, historyka. To ja jest słuszna. Ja tak, trzeba tak. zabiegać Markowi przed nosem. No nie ma co tu dużo mówić, gra dobra. No, A gram z dodatkiem? Gram z dodatkiem legendy. Mhm. No to się powoli robi klasyk po prostu. Tak, arberze, to fajnie? Nie? Fajnie. Uważam, że reagowałość tego tytułu jest e, niezmiernie dużo. No, Rebel strzelił w dziesiątkę z tym tytułem, wydaje mi się. Tak. I naprawdę tak, tak, tak. dużo ludzi dokupuje, mm. nawet mało doświadczonych planszówki, no to tak jak z Terraformacją Marsa, nie? Mm. Po prostu kupuje się to jako jedną z pierwszych planszówek w tym momencie. Przy czym z osobami, z którymi grałem w te trzy gry, mm -hmm. e, zakup pat na Kryptida, czyli te osoby kupiły Kryptida, mm -hmm. Everdell nie do końca im podszedł, mm -hmm. ale Everdell jest tak grą, że na początku jest trochę jest za dużo tego, nie? jak mimo... Tard tego, że no tam nie ma zbyt, zbyt wielu zasad, jest to uh -huh. dosyć prosta gra, ale no nie wiadomo co, co można uh -huh. zrobić z tymi kartami, z, no jest taki trochę mętlik. Okay. Ale Inis też jest na celowniku i ta osoba chciała kupić e, uh -huh. przy, by, walczyli to, to... o tą samą o ten sam tak, zakup. Tak, ale nikt z nich nie dostał. <głos> Przy czym ee, tobie to nie odpisali. To tak, no. tak. Ale ja nie wiem czy Bo to z drugiej no, ręki gra Boże bo, bo my, lubi... my jesteśmy eko. Dobra, nie, nie, nie gadajmy już o zakupach, tak. bo to chyba nie ma sensu. Tak? Komuś, tak, tak. No? tak. <głos> ja myślałem, że to bym hol z nim z światy. <głos> e, Okej. Okay. Dobrze. I co jeszcze graliśmy? Graliśmy w e, Eon dzisiaj? Tak. E, ja z Markiem, tak. Przemek pa... był zachwycony. No powiedzmy, no, fajne emocje były w, w czasie... Zagraliśmy tak nawet dwie rozgrywki. Teraz od i... razu przegraliśmy, drugi tak. raz było za łatwo. Trochę ale łatwo. mieliśmy no. bardzo łatwego nemezji, bo to była krowa roju. Mhm. E... Ale widzę potencjał tej grze i widzę... Teraz dodatki się chyba będą pojawiać właśnie, jakieś... Do no, jest do... dużo. Tak, teraz m. nawet m. wersja Legacy się pojawi. No właśnie, na no. początku 2020 roku. M. To jest już dość... do newsów możemy wrócić. No. to jest stary news To no. jest okay. no stary news, no. Ale News. Ale nie, mi się spodobało. Naprawdę tak. Lekko, dosyć fajnie. fajnie. Mo, może to nawet dosyć często lądować na, na stole. No, może to nie jest gra dla graczy. No, umówmy się. No. Nie no, powiem ci że. Ale Jak mi czasami... no, ci wyciągnął Nemesis no, no, trudnego, daj to, to, to, to daje wyzwanie. No. Ja się trochę martwię o to, czy bo ona jest, jest, bardzo dużo rzeczy, w, które się ustawia na samym początku i okej ok, ta regrywalność jest spora ale czy jakieś ustawienie od, w odpowiedni sposób tych, mm. tych wszystkich kart i nemesis i tych, mm. które nam podchodzą na ryneczek, które możemy kupować, nie powoduje, że czasami może być taki układ, który będzie po prostu nie do zwyciężenia w ogóle mm. w żaden sposób nawet jeżeli to będziemy rozkminiać to mm. każdy ruch 10 razy i po prostu optymalizować to w najlepszy sposób a czasem będzie tak, że po prostu ustawi się to w taki, w taki łańcuszek, że po prostu będzie tak łatwo, że przejdziesz to po prostu za pierwszym razem jakiegoś mega trudnego bossa, nie? Przede wszystkim jest randomizer do tej, do tej gry, mhm. jest taka stronka i tam można sobie ustawić. Mhm. Co, po, po drugie, mi to bardzo przypomina Lola. Mhm. W LOLu też mam na 10 rozrywek dwie warte uwagi. Kącik LOLa prowadzi Marek. Tak, dwie rozrywki warte uwagi, reszta to jest takie, że albo jest załatła, załatła bo w ogóle przy, no, FF jest po 15 minutach. Mhm. E, tak samo tutaj jest podobnie, ale ja gram w LOLa 7 lat i dla tych dwóch rozrywek na 10 warto grać. Tak samo warto grać w Ion Send. do widzenia. Jeszcze no, nie no, koniec. I, tak, piękne podsumowanie, możemy już właściwie kończyć. <śmiech> ale nie będziemy. Ale ja to mam mam Graliśmy jeszcze, no. Graliśmy jeszcze w mi. Do, dostaliśmy do zrecenzowania od, od chłopaków the Frog. Za co dziękujemy. Za co bardzo dziękujemy. I o tym będzie w następnym odcinku. Tak, więc nie zdradzamy Nie, nie zdradzamy. zdradzamy. No, no, tak, ale graliśmy. Tak. Dużo razy. Dużo razy. Tak jest. My w nic więcej nie graliśmy? Nie. No. Braja chyba graliśmy. A betraja już był po, już był tak. tak, tak, tak. Okay. No i przechodzimy płynnie. Plaża jest za blisko, dlatego ja nie grałem prawie w nic, oprócz mi. No my mamy plażę troszkę dalej. Umówmy się. Paweł ma piękną paleniznę teraz. No, mm. jest nie? piękny. Ej, tłuszcz się <laughs> okay. i przechodząc teraz do newsów. Newsy. Newsy. Nowa, nowa rzecz, zapoczątkowaliśmy to w poprzednim odcinku, teraz będziemy... Mieli pełny odcinek o newsach i w Krykowie, a osobny odcinek będzie o recenzji gry. I co tam w newsach? To, to jest twój kącik, dobrze. No, mój kącik to jest właściwie kącik Karola, którego nie ma. Właśnie. <grym> Dlaczego? Karol powiedział, ja chcę prowadzić kącik newsów. I po czym nie. <grym> Ale on nie może, bo mój rodzin musi zrobić tak, to, Wszystkiego Wszystkiego najlepszego, Karol. Tak, wszystkiego, najlepszego. Dużo, wszystkiego taki, najlepszego. dużo takich gier, jak na przykład Lords of Hellas w twojej kolekcji. I nie dużo. No i ja takich ludzi do grania jak my. <grym> Okej, okay. zacznę od dodatku do Tapestry, który... O, o. Tak, tak, też to widziałem. Widzisz? No. Fajny news. No. Mhm. Ja jestem bardzo zajarany, ponieważ mam Tapestry. Mhm. E, wam się podobało Tapestry? Tak, tak. A teraz ten dodatek będzie bardziej balansować e, wszystkie, e, wszystkie frakcje. Mhm. Dodatkowo e, mają tam się pojawić nowe frakcje. Mhm i dużo nowego dobra muszę się tam pojawić. Tak, ale jesteś, jest minusik. Mhm. Yy, nie, nie jest to sekretem, że niektóre frakcje są do wydrukowania, bo no właśnie nie ma balansu mhm. i wydawca nie zamieścił wydrukowanych tych arkuszy frakcji w dodatku, tylko trzeba je wydrukować sobie samodzielnie. No, może mhm. tak być. No, no nie ciekawe, mhm. prawda? No właśnie. <śmiech> dzwoń do, pa do pana. Oj, James, już do mnie dzwoń. Już, już nie odbieram. Ale nie, ja jestem bardzo, bardzo na tak. Wiem, że ogólnie ten dodatek ma mocno skomplikować rozgrywkę. Początkowy setup ma się troszeczkę zwiększyć, ma, ma mieć więcej możliwości działania w tych początkowych fazach gry, gdzie za dużo tego działania tam nie ma w, w tych pierwszych, tam, nie, pierwszej erze na przykład, nie? Gdzie mamy tam mało tych mało surowców, z których możemy coś kupować. Tutaj będzie tego więcej. Ma to też powodować, że będzie więcej punktów do zdobycia i te punkty tam gdzie my kończymy na 200-300 punktach to teraz możliwe, że tam nawet 400 może pęknąć, nie? I dodatek nie wprowadza nowego gracza. Wciąż nie będzie, nie będzie można grać tak, tylko jest. do 5. Tak. Widzisz jakie przygotowaliśmy? Bardzo dobrze. <śmiech> <Ja> jestem <śmiech> zaraz dumny. <śmiech> ok. Co dalej? Marvel rękawica nieskończoności. Mhm. Nie jesteście w stanie nic powiedzieć. No, no, Marvel Rękawica Nieskończoności jest to list miłosny w... A tak, to o, o tym tytuł o tym mówiłeś. Nie, Nie to ty mówisz. Tak, tak, mówisz, mówiłeś o tym wcześniej. Okej, okay. mhm. to pojawi się w wydawnictwo Rebel, z tego co pamiętam. Będzie wydawać właśnie Marvel Rękawica Nieskończoności mhm. i będzie to taki list miłosny, tylko że w w świecie, no, to... w świecie Marvela. To co innego powiedziałeś? Ty powiedziałeś, że Secret Hitler będzie coś podobnego o jest też w świecie Marvela. Ja myślałam, że o tym mówisz, ale to nie jest to, prawda? Nie, Redska chyba jest. No, mhm. no. ale no, nieważne. No, dobrze. I jeżeli chodzi o to rękawicę nieskończoności, to, to będzie tak naprawdę luźne, oparte o list miłosny. Będą wprowadzone nowe mechaniki. Oh. Także to nie jest taki przedruk, tylko, że po prostu... No, tego się mówią. No właśnie. I to jest słabe w niektórych grach. Dementujesz, tak? Tak, że będzie coś nowego. Warto wziąć to na radar, tym bardziej... Znaczy, pewnie będzie droższa niż zwykły list miłosny. A to wciąż będzie taka lekka... Tak, lekki filerek. Ale dla mnie list miłosny to jest jedna z top moich gier. I po prostu mam w to zagrane, nie wiem, no, 100-200 partii. na mistrzostwo. Tak, jadę na mistrzostwo. Pewnie jest w tej grze. Pewnie tak. Do wygrania kopia listu miłosnego. No, <grymio> tak. Suma nagród 30 zł. <grymio> Okej. Okay. Co jeszcze? No to tutaj Paweł otwiera kącik Twilight Imperium. Ale olbrzymie newsy dzisiaj. <grymio> Czy to wczoraj nawet? Nie, to już dawno jest. No tak, ale... Galakta ogłosiła, że po polsku wyda dodatek. I teraz pokazała kilka tam. Na stronie się pojawił opis. Taki sam jak na stronie producenta, tylko przetłumaczono oczywiście mhm. na polski kilka nowych po prostu już nazw, gaz i, i tam I już jest. To kontrowersja. Tak, bo niektórym się nie podobają nazwy, raz, te co są ujawnione, przetłumaczenia na polski, tak mhm. dziwnie brzmią, ale to no, kwestia tak jeszcze. Model przykład. Srebrny klucz mhm. czyli po polsku, czyli Rasa Argent, Argent Flyers. Mhm. Bo to nie pamiętam tego dokładnie. Tu mm -hmm. Może to jest tylko z tłumaczeniem tytułów filmów. Przegada no na pułapka. To, to wiesz, w tym stylu. podziemny stylu. krąg, y, wirujący seks. No, Adjant To jest wszystko. To jest <coughs> kontynuacja, <coughs> tak? Tak? tak, tak, możliwe. No i to taki wielki nież właśnie okay. <grafy> z Twilight'a. Ale ty będziesz kupować po angielsku. Tak, no ja mam angielską podstawkę, tak mm -hmm. no tak nie ma to No nie mówię, wiadomo, tak, po angielsku dodatek. nie wiadomo, może nie będzie musiał kupić. <grafy> <grafy> no <grafy> działam, słuchajcie, <grafy> działam. <grafy> no, <grafy> no właśnie. Już Galakta się odezywała. Moje matki. już. <grafy> nie no to trzeba <grafy> do tego, FFG. Bezpośrednio nawet po nie angielsku. Nie zdradzajmy, nie zdradzajmy. Ok, Terrors of London. Mhm. Będzie polskie wydanie. W tym miesiącu już, tak? W, we wrześniu. W wrześniu. Tak, bo y, portal pokazał kilka, kilka nowych gier, które będzie teraz mhm. e, pojawiać się w najbliższy, najbliższym czasie. Mm, no i my się teraz o London pochylimy, bo Karol ma angielską wersję. Tak. Także nawet, ja. nawet nie musimy do portalu do pana Ignacego pisać. Ha, tacy jesteśmy. <laughs> zareklamujemy za darmo to. E... Wyjątkowo. Tak. Wyjątkowo. Wyjątkowo jak 13 poprzednie. Gnia. Tak. Mm. I e... co możemy powiedzieć o London? Bardzo fajny klimat. No tak. Ty grałeś? Ja grałem z Karolem. I grafiki, mechanika. Wszystko mi się podobało. To jest podobne do, e... do Starlands. Starlands, ale ma mhm. dodatkowe tam mechaniki. To może bardziej niż do Legendary Encounters, bo tam chyba są te. Z... Tak, tak kombujesz jakby rasy ze sobą. Tam mm -hmm. są różne rodzaje tych wilkołaki, adedy, mm -hmm. vampiry. Bo no w ogóle tam... po, powiedzmy o czym to jest. To jest taka wiktoriańska. Tak, Londyn. wiktoriański Londyn. Mm -hmm i potwory. I potwory, jacyś tam magowie, czy starożytnie bogowie, tak dokładnie logę nie pamiętam, bo jakby nie wgłębiałem się. Siedliśmy, graliśmy, bardzo ładnie wygląda, jeżeli chodzi o grafiki, takie trochę komiksowe, ale takie mroczne, więc bardzo ładne. Mi się podoba. Ja zawsze propusuję dla gier w klimatach horrorów, fantazy, znaczy dark fantasy horrorów, przy czym boję się, że London to będzie, Terror London będzie kolejną tą grą a la Star Realms, która... Dla mnie no nic nie wnosi. No ale masz Star Realms. No a gdzie? Nie, nie, sprzedał. <laughs> czy nie wiem, czy nie wnosi. Tak jak do, w porównaniu do Star Realmsów, tutaj masz jakby planszetkę swojego boga, czy tam patrona, to chyba bogowie są. Mhm. I każdy bóg ma swoje zdolności. Mhm. Podobnie no. jak w Sorcererach, że... Ale tak że... jest w Hero Realms'ach. Z, doda Też, z dodatkiem. Właśnie boję się, że za mało jest nowego, żebym ja w to wszedł. Mm -hmm. Ale no nie gram, więc mm -hmm. to nie znaczy, się nie wypowiem. No i no. Zobaczymy. Okej. Okay. Um, teraz. Teraz ja. Możesz być. Jest, taki news nie news. Jest do kupienia Eclipse. Druga edycja, no bo już tak jakby... Kampania ekspertowa była dosyć dawno na stronie mm -hmm. wydawcy, ale też w polskich sklepach. Dla mm -hmm. mnie to jest świetna mm -hmm. wiadomość, bo zawsze chciałem sobie kupić tę grę, ale no nie z drugiej ręki za 800 złotych. Mm -hmm. Nie no, oszukujmy no, się. No nie oszukujmy, no, się, nie no. oszukujmy się, tak. No. No. E, tutaj możemy kupić I tam to jest za... ważna, to jest druga edycja, czyli ta bardziej wypasiona. Wypasiona, z figurkami tam. Bardzo ładna ona jest. Co, co tam się nie dzieje? Mm -hmm. Wyskakuje z pudelka mi się tam wydaje. Ale tam są te tre, ale no wszystko tak, jest... Tak, Insight e... super, wszystko jest. Tak, jak ma, tak, jak, ma, tak jak ma być. E... Cena jest korzystniejsza, to wciąż mhm. jest dużo, Ona mhm. tam trzeba dać około 550 zł. Mhm. E, na Metlu jest e, na Icani. Mhm. Zdradza już. E, no, także taki, taki news. I co zrobiłeś? Kupiłeś? I kupiłem. Uuu. I kupiłem. I przyjdzie jutro. Fajna I co targa. będzie? Unboxing będzie, ale no tutaj nie na kanale, na moim takim innym, ale już nie będę mówił. Side project. E, tak, no nie chcę tutaj promować się, tak? E, dokładnie. Masz tak nową platformę do promocji. Tak, Ma Marek, unboxing i drogi gier. To drogie. Od 500 w górę. Czyli jednej tylko mogę robić. Dobrze. Wzuczycie Twilight'a. Jest takich dodatkowych, na, na co ja bardzo czekam, to jest Gloomhaven Juice of the Lion. Że ja nie wiem, czy... Juice to sok. Jauz. No, to się jak Szczęki. Kata. No szczęka. No, Jaws. No. Jaws tak. no, no dobrze, dobrze. Dzięki tutaj za... Jaws. Jaws. Jaws. <głos> eee... Szczęki lwa. Szczę tak, szcz szczęki lwa. Wydaje mi się, że ona będzie już we... we wrześniu, ale to jest taka plotka, jakieś info, nie wiadomo skąd wzięte. Eee, mówię oczywiście o angielskiej wersji, nie polskiej, e, bo na polską wersję to trzeba czekać podat rok. Jak ktoś jest cierpliwy, lubi kickstartery, to może tutaj się sprawdzić. W czekaniu. W czekaniu? Mhm. No ja nie jestem w angielską wersję już on zamówiono właśnie w Jak, jak to Groomhaven ma się do yy, zwykłego Groomhaven? Jest przede wszystkim krótsze. Tam mhm. są scenariusze, które możemy. Z w który chcemy scenariusz zagrać. Mm -hmm. Oczywiście najlepiej od pierwszego do ostatniego, ale... Mm -hmm. Jest kampania też. Jest, no jest kampania, ale ona nie jest, ona, ona nie jest połączona w żaden sposób. Zn w sensie, no nie musisz, nie musisz grać po sobie. Mm -hmm. No gdzie, gdzie w Gloomhaven, no jak już zaczynasz, no to... Ale mechanicznie jest to w miarę... Taka... Tak, tak, tak, mm -hmm. tak. Wszystko jest w podobie. No, tutaj tu mamy ten łatwy setup, bo wszystko jest w instrukcji A, okay. te lochy czy tam pokoje. i tam... pamiętam, to jest taki zaszyt nie? Tak, tak, nie, tak, ma tak, kafelków, tak. nie ma, nie ma jest, kafelków. Nie ma, nie ma kafelków. Wszystko jest na zeszycie. no. Ja się zawsze, zawsze Chciałem zagrać w tą grę, ale ja się bałam tej kampanii, no bo fajnie no. się gra, wiecie, trzy razy. No ale nie uszukajmy się właśnie, no, no dokładnie, Masz, kupujesz Club Haven za 500 złotych, nie? Tak. I zagrasz w to trzy razy, po czym ląduje mm. na półce mm -hmm. i już nigdy tego nie, nie, nie, nie, nie sięgasz po no, to, nie? No, no, no, więc wolałbym coś, co no. mam w scenariusz. Dobra, zagrałem sobie w scenariusz, mm -hmm. e, niż e, jestem zmuszony zagrać z tą samą osobą mm -hmm. e, już do końca swych dni. Mm -hmm. I z, z rzeczy, na które ja czekam, to jest Cthulhu Death May Die, mhm. e, która w tym miesiącu ma pod koniec tego miesiąca prawdą do pra Prawdopodobnie będzie polska premiera. Mhm. Ja nie mam żadnej, gier tematyce, żadnej gry w tej tematyce. Chyba. A ostat... lukne? Chyba nie? O ostatnio dosyć mocno się wkręciłeś tak. w temat czy, czy, Lovecrafta. Czytam czy, czy i słucham Lovecrafta. <ś Ik ustawa> e, wszystko jest z jego mitologii ale potem też zacznę... E, A to w, jest dobry, dobry sposób na po połączenie tego wszystkiego, nie? Bo jak już się wkręcisz w dane lore, mm -hmm. nie? Mm -hmm. no to, to to granie w tą planszówkę jest zupełnie inne. No to ja Te... właśnie, w wywiad z mną ja powiedziałam, że ja bardzo cenię w planszówkach to, że poza graniem, mm -hmm. które dla mnie jest tak jakąś tam już poboczną mhm. często sprawą, e, poznawanie ludzi to jest też ważna część, to że ja poznaję świat. I na przykład, mhm. przed kupieniem, jak dowiedziałem się, że jest gra Narcos, to znalazłem ten serial na Netflixie i się zakochałem. Mhm. I wiele jest takich. E, no, gry są nośnikiem kultury. Tak. I jak... Tak jak książki, filmy, czy seriale. Jestem trochę bardziej świadomy, uh -huh. więc co do D&D. Wcześniej byś się mnie zapytał, co to jest Warhammer, to ja bym ci powiedział, nie wiem, co to jest. No. Teraz <grym> mam jakieś tam pojęcie, blade, ale mam. Uh -huh. No i właśnie Ktulu e, dołączyło do moich z, z, e, zajawek. Uh -huh. Bardzo mi się to podoba. Nie mogę spać, to jest najgorsze. E, bo ja e, po nocach czytam, no, a moja wyobraźnia jest dosyć e, bujna. No ja, no, nie no ja, nie śpię. No ja nie śpię, no, i... no, Nie śpię, bo trzymam kredens. <laughs> trochę tak, trochę tak. E, Okej, okay, to jak już jesteśmy przy nośnikach kultury e, i, i właśnie takich 100 Aha, to, to jeszcze chciałem powiedzieć, że na przykład, że jak, jak kocha po prostu grę m, Pan Lodowego Ogrodu, mhm. Bo czytałem książki mhm. i to, co się dzieje w grze, jest po prostu jeden do jednego oddane. Mhm. W to, co się dzieje w grze, to, co było w książce. I rozumiem ludzi, którzy nie czytali tej książki i dla nich ta gra tak. jest taka mm, fajne, fajne, ale mhm. no da, wieś 5 na 10, mhm. nie? A, a dla mnie to jest 10 na 10, bo po prostu znam ten świat i y, to jest zupełnie inne przeżycie w tym momencie, nie? I to jest e, cudowne wręcz, mhm. że... Niektóre gry w danym świecie są super, ale jest dużo gier, gniotów w danym świecie no. i mimo tego, żebyśmy chcieli mieć, ja na przykład bardzo lubię koszmar z ulicy Wiązów. To mhm. jest jeden z moich ulubionych horrorów, nie ma lepszego, też spać nie mogę, jak to oglądam, choć już mniej. Mhm. No to dobrze, bo to, to, jak oglądam, oglądam Freedego, to ja mam przyjemność Oglądam całą serię i wtedy czuję, że mam spokój na kilka lat. Eee, ale nie ma fajnej gry, w, przynajmniej nie znam. Mhm. Patrzę na BG, jest jakaś tam kiepska karcianka, tak? No ale no jest dużo gier, w których są odkinać kupony są od popularności pewnych rzeczy. No i mm -hmm. no, na przykład Garność. Piątek 13, kojarzycie grę? No. Nie. No film fajny, gra niekoniecznie. No i czy jest jeden przykład z wielu. Mm -hmm. Więc jeżeli jest, mamy fajny świat, który lubimy i do tego fajną grę... Monopoly Piątek 13. <laughs> no to jest fajny i powinni być szczęśliwi. Albo karka 5.13. Teraz lepiej będzie... W tak na przykład Dark Souls. Jak ktoś lubi mhm. na komputer Dark Souls'y, czy na, na konsolę mhm. i potem mówię, to kupię sobie grę planszową, bo musi być zajebiste. Mhm. A nie jest. Mhm. Ostatnio tłumaczyłem komuś, że musi trochę przydzielić to, że jakieś fajne coś w danym świecie, czy gra, czy książka, to niekoniecznie to musi być fajna gra planszowa. Mhm. No tak jak z filmami na podstawie książek, nie? Niekoniecznie, jak powstanie dobry film na podstawie książki. Mhm. Z reguły Dobre powstaje... książki. Tak, tak, Raczej książki tak jest lepsze. Apel taki, że jak czytasz się książkę, nie powinno się oglądać filmu. Raczej rzadko się podoba. Nie wszystkie, ale tak. większość. Tak. To masz jaki na końcu języka przykład, gdzie film był lepszy niż książka? E, tak. Um, Forest Gump. Nie czytam książki, więc... Mm. Nie powiem. Okay. no to Forrest Gump. Dobrze, Dobrze. Okay. Dobrze. I jak Melkanty. jesteśmy przy nośnikach kultury, znowu ładne przejście, to... Mam bardzo kontrowersyjny temat. Jej. Ale to ma być Marek tak. wyjdź spokoju. Tak, bo to jest, to jest news. E, Marek dzisiaj miał e, kałk szkwał w Co komentarzach. Codziennie. No, Codziennie. Tak. Ja nie mam bezpiecznika. E, chodzi o to, że e, wydawca Dungeons and Dragons mm, to, jest chyba, to są wizardzi? Nieważne. A ehm, nie Wizard to No właśnie, no. no właśnie. To chyba wizardzi, no. hmm. mm, Doszedł do tego, że rezygnuje z pojęcia rasa w y, podręcznikach w świecie Dungeons and Dragons. Bo to są językowe tutaj, bo chodzi o gatunek, czyli species tak. bardziej. nie guys w angielskim, bo to jest większa różnica. W, po, w języku znaczy, polskim bardziej bo, zmiennie tak, się to używa. Tak, podejrzewam, że to chodzi właśnie o taki kontekst kulturowy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ty, i... lud jest gatunkiem czy rasą? No właśnie... Jest różnicą kulturową. Zapamiętajcie no właśnie, sobie nie. No. nie, dla nas pukreson to, to jest dla nas nie, nie ma znaczenia. Bo nie ma pół kresoludów tak. nie mogą się mieszyć, więc... No a dla no, u nas to jakby to to samo, czy wyżbietanek, no. czy rasa jakby... No. no nie wiem, no chcą, to zmieniają, no i... No, jest z... powiedziane wprost, że to jest przez e, to wszystko, co się dzieje z Brakmada, że, że to, to pociągnęło za sobą, że usuwają to słowo. To nie jest w języku polskim, to ogólnie usuwają no. to z, ze świata. No ja wiem tak. to jest, e... Ale bardziej... Bardziej chodzi o ten kontekst kulturowy w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie tak? dla nich pojęcie rasy jest e, może mieć jakieś pejoratywne znaczenie mhm. i, i tutaj oni faktycznie chcą to troszeczkę ułagodzić, mhm. wychodzą trochę przed szereg według mnie, e, bo nikt jakby się o to nie czepiał. Mhm. Albo, nie wiem, albo jeszcze się nie czepią, albo było na razie cicho o tym, że się czepią. Ja czepię. się zaczął czepiać o wszystko. Tak, ale zaraz, zaraz by się czepili, więc pewnie mądrzy prawnicy im powiedzieli, że słuchajcie, bo to y, Wizards to jest Hasbro, nie? czyli wielki ogólnie konglomerat. No to y, tam pewnie prawnicy działają ostro i co chwilę coś tam starają się y, dostosowywać do aktualnych y, gdzieś tam wydarzeń. Też pamiętajmy o tym, że ta gra powstała, no nie wiem, dziesiątki lat temu. W zupełnie innej sytuacji społecznej, gdzie pojęcie rasa nie było aż tak mocno mm, gdzieś tam naznaczone. Nie? Trzeba sobie zdać sprawę, że firma, która decyduje się na taki ruch, zależy mm. im na dobrym piarze. Tak. To ty o tym nie decydują mm. Jam Ty czy, czy ktokolwiek inny na świecie. To jest nieznaczący. Firma mówi: chcemy być postrzegani jako światli ludzie. Tolerancyjni mhm. i prowadzą, bo chcą na tym zarobić zwyczajnie. Tak. I trzeba sobie dać z tego zdać sprawę. No ale wracamy do tego też, że gry są nadal nośnikiem kultury. I ta, to, to, dobra, o czym, to jest dobre. Tak, ale to o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? że gry powinny też pokazywać kontrowersyjne rzeczy, trudne tematy. Mhm. I tak jak na przykład właśnie rozmawialiśmy o tej grze, którą wydało Czacha, Endeavor, mhm. Tam niewolnictwo jest jednym z, z tematów, jest, jest jakby mechaniką, jak która, która, tam, która tam jest. I oni to zawarli w instrukcji, powiedzieli, że takie były czasy mhm. po prostu, to nie, nie mogło jakby odżegrywać się od tego, że mhm. coś takiego było, ale podali kontekst historyczny, jak to wszystko wyglądało um, i dzięki temu wydaje mi się, że wyszli jak najbardziej z twarzą i mhm. to, nie, to nie jest kontrowersyjne, że gdzieś porusza się, ciężkie tematy, tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. No tak, bo... zastępowanie niewolników kolonistami, to jest niewłaściwe dla mnie. Tak, to jest Pod zamiatanie problemu tak, tak, tak, tak naprawdę. Tak. Ogólnie, jeżeli... To we... tak jak w Puerto Rico na przykład. No nie? właśnie, jeżeli... tak jest tam. No. No. Jeżeli chce się, nie wiem, wyeliminować wzmianki o jakichś takich rzeczach historycznych zewsząd, to później wszyscy o tym zapomną i to też jest złe. No bo... Zgadza się <śmiech> dokładnie. O historii... W historii trzeba być dumnym. Jakakolwiek ona by nie była, ważne gdzie ona na nas. To nie, to prawda, że nie. Z niektórych rzeczy, rzeczy nie można być dumny. Na przykład no, Niemcy nie pamięta, raczej nie są dumni z tego, że mieli No Ale czy nie, to miałem no, nie myśli do końca. O trzeba pamiętać, po prostu, i uczyć się. pielęgnować ją, uczyć się, bo jeżeli e, jest takie powiedzenie, jakie, że. Historia e, się kołem toczy ta, ta i wszystkie rzeczy się powtarzają. Zgadza się. E, więc, więc nie. Jakby M cały czas musimy o tym pamiętać. Trzeba to poruszać. Żeby nie robić błędów. Dokładnie. Tak, cofam słowa, że nie trzeba być dumnym. To jest właśnie powiedziane. <laughs> I przychodzi taki właśnie mały Niemiec. Ale jestem dumny z tego, że Hitler był w latach 40 <laughs> Okej. Okay. Zostawiając ten bardzo ciężki temat, myślę, że e, ładnie go tutaj podsumowaliśmy. To jest mm. bardzo szeroki temat i warty... Warte pochylenia się tak, na tym. Tak, tak, tak. Bo to nie jest niewolnictwo mm -hmm. jedno, ale jest dużo takich tematów. Okej. Okay. Co dalej? Dodatek do szarlatanów z pasikurowic. Pojawia się. Będzie, pojawi się nowy dodatek. Się. Nie szeptuchy, tylko kolejny. I będzie tam mechanika destylacji. Mhm. Coś słyszałem o tym. Alkoholu? Destylacji co w ogóle kociołka, tylko co tam Elexirów. <suszynka> <suszynka> I dodają... Co tam, tam ważysz? To twój zbindek. I dodają też, można sobie wydrukować tryb solo. Do szarlatanu jakby też chciał pograć. Tak, no my w gramy tylko Soloch chyba ogólnie. Mamy trzy kopie i każdy sobie tam ciągnie z woga. Faktycznie każdy z nas ma kopię. do Ja tym, nie mam. Tak, <laughs> ale kamer ma. Mm -hmm. Marek kupił szarlatan. W ogóle szarlatanów polecamy. To jest świetna gra. Tak. Musimy kiedyś nagrać jakiś odcinek szarlatan. Musimy kiedyś to zagrać w ogóle. Tak. <laughs> Musimy to zagrać drugi raz. No. Okej, okay, no nie jestem w stanie za dużo powiedzieć na razie o tym dodatku, bo za dużo nie, powie nie, nie powiedzieli o nim. Nie wiem, Marek, ty masz jakieś site info. Nie nie, nie, nie, nie, nie, Także jest okładka na razie, jest tam wytłumaczone, że będzie ta nowa mechanika. No pewnie dużo dobrego będzie dodane na razie, ciężko powiedzieć. Jak to nie będzie komplikowało gry, to tak, bo dla mnie to jest gra że mogę sobie mhm. zagrać z prążykowymi nubami. Tak. Okej. Okay. Mm, teraz plotka. Nawet nie news. Mhm. Duna po polsku, fakt czy plotka? Plotka. Ja nie wiem. Um, Ale wychodzi jakaś nowa gra Duna. Tak to zaraz to, będzie. To... nie wyprzedzaj. Niby... Jakiś jedyna rzecz ten czy program. Tak, ale jeżeli chodzi o dunę po polsku, to jest to prawdopodobnie plotka. Pojawiło się na Facebooku, ktoś wstawił. to jest genialne. Ja tak będę robił. Ale O, o, po polsku wychodzi. Tak, i ludzie będą angielską wersję wystawiać taniej teraz. Tak! On nie, no muszę ją wykorzystać. Muszę muszę sekundę, złóż. Także nie sprzedawajcie na razie duny po angielsku, bo po polsku możliwe, że się nie pojawi. Fajnie, jakby się pojawiła, ale to jest raczej ciężki temat, wydaje mi się, bo. Nie wiem, czy tego się dużo sprzeda w Polsce. No jest teraz film, będzie. Ekranizacja, Myślę. więc może, ale to nie jest jakoś tam... Ale dlatego, że jest ekranizacja i będzie film, to tutaj przechodzimy do tego, co mówi Paweł. Czyli... No jakaś nowa, Paweł Wielka! nowa Wielka! gra. Paweł wielkie Ojciech. Nowa gra, Wielka! tak, nowa gra. Mam tutaj... Ale coś się są e, jakieś tak. więcej informacji? jest więcej info. No to... <laughs> Ja wiem, że jest. No, nowy. jest to deck buildingowa gra. Po... No, e, twórcę brzdenka. Tak, twórcy brzdenka będą wydawać grę od June. E, I to jest deck building plus worker placement. Ileż można? No, według mnie super połączenie. No. Worker placement z, z deck buildingiem, znasz takie połączenie? Coś było? Nie, to może nawet oddawać nie ciekawe. Coś by było, światy, ale... świat nie, wiem. nie wiem, czy czytaliście książki. No, czytałem. Ja się boję zacząć. Ja czytałem w podstawówce ja też dosyć temu. Bo to jest ciężkie, prawda? Nie, nie jest Ale ciężkie. takie inne. To specyficzne no. science fiction. Y -y -y. Jest. No. Y -y -y. Ostatnio film Ale lubię bardzo Lincha. Film ten. On tak, jest dziwny tak. i on trochę tam jest, jest inny, ale no. ja lubię bardzo Lincha, więc... Ja jestem sceptyczny co do tej gry, gdyż dla mnie brzdęk to jest rozczarowanie 2019 roku. Kontrowersyjne. Mówisz o ja kosmosie? Obu, obu. Nie, Oba okay. brzdenki. Ja brzdęk w kosmosie kupuję, a zwykły brzdęk według mnie to jest gra, która... Ludzie się nie zachwycają, bo jest łatwa, nie? No Jezu, no. jest hmm. mega prosta, daje dosyć fajne... Pamiętasz, nagramy? Każda Pamiętam. osoba chciała, żeby wytłumaczyć te zasady. A była tylko bzdęka. jedna kopia i po prostu brzdęk, ludzie wbiegli, o ósmej otwieraliśmy, 8.01 już była wypożyczona, tak. bo dziewczyna po prostu wpadła i powiedziała dajcie mi brzdeńka, To Kto nie? u mnie bo <grym> to. Tak. Oczywiście my musieliśmy stać obok. <grym> ale spokojnie. mieliśmy znaczy, wtedy jeszcze lubiłem to grę. No. Ale po, ona po prostu po, drugi, po trzecim razie... Co, ta, on z, zacząłeś ta... grać w bardziej skomplikowane tak, tytuły. po nie? trzecim razie ta, ta gra nie miała dla mnie nic do zaoferowania. Po tym no. Sylwestrze. <grym> <grym> nie, ale to był wy... <grym> Ten przydaje dla mnie, w kosmosie niewiele się różni. No ale my w kosmosie. No tak, a ja mówię ogólnie. Nie, według mnie brzdenka o tym w kosmosie, a zwykły, <grym> Nie, według mnie bardzo się różnią i do, no czekam na dodatki, bo myślę, że będą w, e, fajnie jeszcze rozmaicać tą rozgrywkę. Brzdenka często wystawiam na stół. I to właśnie z, z takimi znajomymi, którzy średnio grają w planszówki. No Legacy nie chcesz sobie kupić? Nie, chyba. A słyszałem bardzo fajną opinię i porównanie takie, że. Mhm. Nemezis, to jest brzżęk na tak <głos> ja, też dlatego tak, tak lubisz tak, tak, tak, tak, tak. ma bardzo dużo wspólnego tak. naprawdę no. trzeba przyznać, że tak Z przede wszystkim grafiki Nie, też, hmm. też uciekasz do kapsuły też uciekasz przed potworem, który cię tak. zje No tak. też o. niby współpracujesz ale nie do końca musisz tak. mieć grę za więcej zł, skoro możesz ją kupić za tak. 150 <głos> Okej. Okay. baracz tak, ja, o, nie, to ja kupuję <głos> <Okay>. Kupuję! <głos> okay. Marek, powiedz coś więcej o Barasz. Yy, co mogę powiedzieć więcej o Barasz? Jest to gra yy, z bardzo wysoką, negatywną interakcją, mm -hmm. czyli coś, czego szukamy. Dosyć mm -hmm. skomplikowana, o nietuzinkowej mechanice, nie mechanice, o nietuzinkowym klimacie. Ludzie to do Brasa porównują ogólnie, jeżeli. Że chodzi. ułożenie, bo tam ma znaczenie w jakiej kolejności idzie co położyć, może dlatego. Mm -hmm. ktoś, bo tam też może ci ktoś użyć swojego twojego mm -hmm. połączenia, prawda? W bo bardzo często ludzie pytają na forum, na przykład gry planszowe czy czekać na brasa, czy wybierać. A, baracz, jak no? ja słyszę takie porównanie, to już nie wiem. No, no zbiera mi się gry, wszystko i... w kieszeni do no. mnie tych ludzi. Nie, nie mam już tyle w kieszeni. No, ale nie mogę. Jestem bardzo ciekawy, bo ja kupię brasa, ty kupisz baracz, mm -hmm. będziemy grać w obie gry mm -hmm. i zobaczymy, jaka. Możemy je połączyć i zagrać w kimix. Tak, <laughs> zrobimy tę nową, nową wersję. I A ja może zrobimy... jeszcze tego pipelina. To tak, połączymy tak. wtedy. Tak, ty będziesz rury kładł na to? Tak, do, na tak. Do, ale... z, z, z tak. Z bagażem? Ja będę Do, ja do robić... kanałów twoich. Tak. <laughs> A ty będziesz tam stawiać. Idealnie. Wszystko się, wszystko się zgrywa. Super. I zrobimy e, takie Przykładowo rozgryw. Zasady na BGG stawimy. Tak. tak. Tego, no. To jest worker placement z tego, co się orientuje. No. Nie to, żebym wiedział, co kupuję. No, ja wiem. Tak. Ja... Worker placement, tak. Ale raczej w ciemno kupuję to czy znaczy, ja coś tam wiem, ale... Ale z twistem. S ale z twistem tak. Jak usłyszałem, że, mam, że jest twistem. <laughs> no. A to mi Paweł nakręcił na tą grę. Tak, dokładnie. To jest twórca, obaracz? Ja nie pamiętam. A, taki Włoch, Fardolini i Gąbka. Kielini. <laughs> tutaj sprawdzamy. Zaraz tutaj. O, barasz. to bo po zapora <laughs> Z tego wychodzi. <laughs> Okej. Okay. Powyżej 14 lat... Tommaso Batista i Simone Luciani, No mówiłem, że Włosi. Mhm. Właśnie, właś. Ja dodaję sobie plusik tutaj, mhm. ale prawie cztery. Ciężkość. Tak, tak, tak. Bo to tak, tak. Właśnie ja chciałem troszkę trudniejszą grę, mhm. ale nie tak, że mam 4,5, że boję się je kupić. Tak jak jest on Mars, eee, Action Drafting, Kontrakty, eee, Bonusy na koniec gry, Przychód. Eee. A zobaczymy, swój worker placement. No, nie ma to nie kupuję. <grystanie> um... Jest, jest Jest, yes, tak yes. yes, yes, tak. Ale o to chodzi, że tam jakby zajmujesz miejsce, tak, ponieważ one jest... są coraz droższe. Tak, tak. Jest plaszenka i... gracza jest główna mapa. Co mi się podoba, że mogę zabrać połączenie, jakby tam. Wodę to, to, co zgromadził zabrać, tak. dla Przemkowi. Mhm. Na tym mi zależy głównie. Mhm. Żeby wyszedł z e, pokoju. <grystanie> o, Jezu, tak, to... Albo rzucił we mnie kartą. Mhm. Się? To się? Ale piłabym no. Albo <laughs> kropelką wody. Dostaniesz zaporą. <laughs> e, także na, na to czekam. Dobrze. Teraz e, kącik drama. O! I... To ja mogę go prowadzić. <laughs> ja będę na Tak. Nowa drama. Mm, czyli Boso przez świat. Mhm. No to dawno. już Tak. Jest dawno. Ale teraz się pojawiają recenzje. Aha. Dopiero teraz. No, nie, nie, nie, no widziałem, jesteś na bieżąco. No? Tak, ale tutaj dra, dramą są komentarze pod recenzjami. A, ja tam Nie bym... No czy to jest sens. Ale chcecie, to wypowiedźcie. Eee, to znaczy pytanie jest takie... musimy zapełnić to. Żeby... Eee, tak, no, muszę jeszcze eee, czy, Pytanie jest takie, czy możemy eee, opiniować grę na podstawie drobku jego autora? To jest bardzo trudne pytanie. Choć, o co mi chodzi? Na przykład, mamy gwiazdę muzyki pop. Mhm. Która nagrywa posęgi sobie, jest popularna, ale w, w, prywatnym, w prywatnym życiu mówi rzeczy niesłuchane. Mhm. Powiedzmy kontrowersyjne. Czy powinniśmy taką osobę wspierać? Ciężko powiedzieć. Bo tutaj głównie jest, o to chodzi, tak, no. że no, y, ktoś robi recenzję gry osoby, która... Znaczy inaczej, bo ja, bo ja, cię, ja cię rozumiem Marek, mhm. bo jakby... Cejrowski. Dla mnie to jest, ja mam uczucia co do tego Cejrowskiego. Według mnie on wypowiada się na każdy temat, może no nie do końca tak, się no orientuje. To tak jak w no, każdy Polak. Tak. No. Ale no, powiedzmy, no, jak, jakbym się nie znał na, nie wiem, na treningu, na siłownię, no to mhm. bym się nie wypowiadał. A dla Cejrowskiego trenowanie to jest bzdura i chodzenie na siłownię to jest no tak. po prostu idiotyzm. Nie? No tak, tak, tak. No i ja się z tym nie zgadzam i ogólnie jest to niepodparte żadnymi faktami, ale Cejrowski oczywiście ma swoje zdanie i musi je wypowiedzieć, nie? Mhm. Ale rozumiem ciebie, bo on też jest przeciwnikiem pewnych idei, mhm. które na przykład ty popierasz. No i on jest ekstremistyczny mhm. w swoich przekonaniach i dla mnie to jest złe. Nie? Każdy ekstremizm jest zły, więc jakby pod tym względem nie kupiłbym y, gry, ale z drugiej strony, jeżeli byłaby dobra, mm -hmm. to, to, ale to, to nie jest w ogóle gra, w którą bym chciał grać. No masz, to... gdyby rzeczywiście gdyby no... była dobra gra, co, co to jest za różnica? Tym bardziej, że on nie tworzy tej gry, no, no nie oszukujmy się. No. Druga strona to też, jeżeli jakiś, nie wiem, ktoś jest... Y ma bardziej prawicowe poglądy. Według mnie, no, nie wiem, oglądanie filmów na Netflixie czy coś takiego przez osoby, które mają, nie wiem, prawicowe poglądy, to według mnie też może być i może być spoko, bo się czegoś można nauczyć nowego mm. o, o tej drugiej stronie, nie? Przede wszystkim uważam, że nie powinno się oceniać recenzenta przez to, jakie gry wybiera do recenzji. Tak. I nie nazywać go, że ktoś, nie wiem, ktoś mu za to zapłaci. Tak, bo właśnie o to chodzi w tej dramie, że ludzie komentowali pod tym filmem mhm. o, tej, o tej recenzji, że co ty robisz, co ty recenzujesz. Tak, tak, tak. Nie, i no, no, no. To... Recenzować można wszystko, bo dokładnie. ktoś coś stworzył i zrecenzujmy, czy mhm. to jest dobre, czy nie. A to, czy ktoś to kupi. Ja to jest jego własna sprawa. Przecież każdy jakby portfelem głosuje, czy tak. wyraża swoją opinię. Dokładnie, I... I ktoś recenzuje, i nawet ktoś, kto na przykład lubi poglądy cegowskiego mm -hmm. ale nie zna gry, chciałby wiedzieć, jaka to jest i czy ją kupić, czy nie, musi to recenzować. To popatrzę. aha, ona jest taka o tym i o tym kupuje, albo mm -hmm. nie, mm -hmm. no jak ktoś nie chce kupić, nieważne, czy gra jest dobra, czy jest niedobra, bo tam cejgorski jest. no to jej nie kupi. kupi. No to, ja nie kupi. No. No, to jest wielu innych rzeczy No wiecie, jak ja bym prowadził podcast kulinarny, podcast, filmiki kulinarne i używałbym mleka i ludzie by mi tam pisali, że jak ja mogę wykorzystywać zwierzęta i jakieś rzeczy niestworzone, mm -hmm. to bym powiedział, no kurczę, no, no jest mleko, produkt, który się używa w kuchni, go używam, żeby coś zrobić. No tak? mm -hmm. Jak nie, nie chcesz, to nie oglądać. tak nie chcesz, to albo go nie używam. Albo... No dokładnie, nie jestem kanałem dla wegetarian. Bo, no na bo, przykład. To no, nie. Już, no okej. Okay. Dobra, koniec koniec, Kończy kadrany. Masz mi serce boli. Dobra, ja mam jeszcze dwa ym, newsy. To taka drama, w, tak wrzucam. Bardzo mi się to podobało, no. <śmiech> Kącik prawie, no Wracamy do, <śmiech> Tak, wracamy do newsów. Do dróg posiadłości, dodatków do posiadłości szaleństwa pojawia się. A to jest takich tych niedostępnych? Tych niedostępnych. Tych, co są teraz po 350, 400 zł, mm -hmm. no ale drogo. Czyli informujemy wszystkich Januszy. Proszę zakupić sobie te dodatki tak, i za je sprzedać. Nie, bo ostatnio kupiłem dodatek przerażające Podróże, bo się pojawił na chwilę, mhm. bo był do dróg. Mhm. I myślałem, że on tak dosyć długo sobie poleży w tych, jak to dodatek, w tych sklepach, nie? jak to dodatek. No nie, już go nie ma, A pojawił mhm. się miesiąc temu. Mhm. Także trzeba, trzeba faktycznie chyba szybko kupować. Tak. Najlepiej kilka sztuk. Tak, I nie, nie odfoliowywać, ewentualnie nie grać. Lepiej zarabia się na tym niż na bitcoinach. Tak. To było dobre podsumowanie, ale jeszcze mam jeden e, news. Mhm. Czyli 4 września pojawia się Small World e, okay. Warcraft. To, to, to też... trzeba kupić. Nie, dla mnie to jest też ileś to można. Jest, to jest lepsze niż Bitcoin. Znaczy, tak. Ja bym tego nie kupił, bo. Ja też nie. Bo tutaj jest właśnie, tutaj wracam do tego Marvel Rękawica Nieskończoności. O ile w, tam zmienia się mechanika, ileż można. To nie? tutaj po prostu robią Monopoly w wersja tak. Warcraft, czy tam Small World wersja Warcraft. Nie tylko tyle, to jest no po prostu już wszystko, nie? To samo, ten sam rdzenie rozgrywki, tylko po prostu płacisz dwa razy tyle, bo jeszcze za e, licencję. Czekam na brzdenka w świecie Gryotron. Brzdenka w świecie Gryotron? No tak, albo <śmiech> Jak <to> sobie wyobrażasz. <śmiech> no to, to, to, się no U, to się da zrobić. Ucieczka przed smokami. To się da zrobić. To są tylko pomysły. Były tutaj wydawcy dla swojego pomysłu, albo w świecie władcy To już bardziej. Harry Pottera. Ucieczka z Mori. Ja mam więcej tych pomysłów. Wystarczy do mnie lepiej. Ja słyszałem, że jakaś gra na podstawie Titanika wychodzi. Słyszałeś o takiego News'a? Nie. A ja słyszałem, słyszałem, ale nie. Tak, tak. Ja Właśnie, widzisz? O co? Ja jestem bardziej obrazkowy, oglądam obrazki, ale ich nie czytam. Fajnie, fajnie. Że ma być ten. Już wszystko co, było w Titanicu? Będziesz, no nie, nie, nie wiadomo e, o czym będzie. Ucieka uciekać przed... E, nie wiem. Się tam, e, te, Uciekać przed wodą? Nie ma żadnych, nie ma nie żadnych wbiegali informacji. Po tym, wbiegali po tym statku, jak on się zaczynał topić i tam pionowo stawać, nie? To ty A tak... może będziesz tą górą lodową sterował? Zarobiście. A może będziesz na czubie i śpiewał tak. Kapitan, tak. to będzie kooperacyjny romans? No, <głos> <głos> z zakończeniem. Albo będziesz y, musiał uwieść Jane, będąc y, tym Leonardo, nie to gra dwuosobowa Tak, y, nie Albo przeciwko, przeciwko grze na przykład, kooperacyjna. Aha, bo ktoś jeszcze jakiś inny masz może Może solo? To może jakiś koszmar. No, może być tak, że nawet ominiesz tą górę lodową, nie? Fajnie, fajnie. I tym, poza tym akcentem kończymy nasz odcinek newsowy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak, jeszcze taki mały news na sam koniec, że zamówiłem jeszcze raz Kadu Maru Pro. Co zamówiłeś? Kadu, Kadu Maru Pro. Co to jest? Do robienia okrągłych narożników. narożników. Drugi raz z Japonii. Widzisz, Wysłań ja wiem. A, a czemu za pierwszym razem ci nie wysłali? Bo nie doszło przez pandemię. Miesiąc czekałem i zwrócili mi kasę. Przeprosili, powiedzieli, że jakby jednak doszło, to żebym odesłał, ale nie doszło. Więc miałem jeszcze raz. No to fajnie, to, to fajnie. bardziej kącik rozrywkowy, uważam. Okay. To, no to pięknie. Miałeś swojego sam, miałeś no. No. No. no i wszystkiego dobrego. Hej. Do zobaczenia.